No jest trochę głośno, ale może sobie poradzimy. Tutaj audycja Sobotaż, kolejne wydanie, mówi Paweł Piechowicz i z wielką przyjemnością witam po drugiej stronie mikrofonu Mateusza Kraszewskiego. Dobry wieczór. Nie, przepraszam, dzień dobry. Jest... Jasno, prawda? Dzień dobry. Wróciłeś. Wróciłem. Jeszcze nie to za bardzo tematy. orientuję się w czasie, natomiast w miarę orientuję się w przestrzeni, co nie znaczy, że dokładnie wiem, gdzie jestem. Nie orientujesz się w czasie, nie orientuję się w czaszce. Wróciłeś po egzaminach. Bardzo się z tego cieszymy. W egzaminach na prawo jazdy to nie były egzamin na prawo jazdy, ja tak się zacząłem zastanawiać, w naszym wieku zdawać egzaminy, jak, jak, jakie to uczucie i w ogóle jak to można nazywać? Jak miałem 97 lat, egzaminy zdawałem z wielką łatwością, ale to już szło mi to jak spłatka. Nie, bo popatrz, masz 18 lat i wtedy zdajesz egzamin, który nazywa się egzaminem dojrzałości. Mija kolejnych 15 lat. Co I teraz? okazuje się, że w dalszym ciągu tego egzaminu nie zdałeś, nie, tak naprawdę. że egzamin już dawno za tobą, to teraz kolejne egzaminy, jak się mają nazywać? Egzamin z gnilizny? <głos> e egzamin moralnej? na starość. Bo ja nie rozumiem na przykład, dlaczego ktokolwiek jeszcze cokolwiek próbuje sprawdzać. I czy w jakimś wieku masz jeszcze komuś coś do udowodnienia? Sobie. E drodzy słuchacze, taki mamy właśnie tutaj projekt który teraz opisujemy i będziemy wysyłać do Polskiego Parlamentu. Projekt egzaminów. Co 10 lat egzaminy życiowe. Inicjatywa Obywatelska. Inicjatywa Obywatelska Radia Layer. Będziemy sugerować takie rzeczy właśnie. Czyli egzamin w wieku 18 lat wiadomo egzamin dojrzałości. W wieku 30 lat egzamin jak nam idzie w pracy. W wieku 40 lat egzamin kryzys wieku średniego. W wieku lat 50 egzamin czego dokonałeś starcze w, w swoim kryzysie wieku średniego, czyli jaki sobie kupiłeś sportowy samochód i dlaczego kojarzona jest z ciebie niezadowolona. Mhm. I a przed tym egzaminem oczywiście kartkówka na wejście, czy wiesz, gdzie jest teraz twoje dziecko. <śmiech> Kart... Przepraszam. Kartkówki będą co roku, takie niezapowiedziane kartkówki mhm. ale to będą tylko wiesz test dowolnego wyboru odpowiedzi od A do Z tak, dużo odpowiedzi można wybrać trzy niewłaściwe mhm. alfa i omega mhm. no, po, w, potem w 60 roku życia to już te egzaminy się różnicują w zależności od tego jaką kto wybierze drogę powołania i tak na przykład dla byłych księży będzie inny zestaw pytań niż y, dla y... byłych papieżów. To prawda. To prawda. A jaki egzamin, jak, jak będzie nazywał się egzamin zdawany w wieku lat 90? E, wiemy, wieku lat... Że, wiemy, że Benedykt XVI, czyli tak zwany papież postimperator emeryt. On właśnie teraz y, się y, wyłącza z życia tego, socjalnego, watykańskiego. On po prostu wziął sobie, wziął sobie wolne, żeby się przygotować Właśnie, do egzaminu. Żeby się przygotować do egzaminu, który już za kilka lat, w wieku 90 lat, będzie zdawał kolejny egzamin swój, będzie pisał. No to będzie test sp sprawdzający czy pamięta cokolwiek ze swoich encyklik, czy pamięta cokolwiek, co dzisiaj jadł na śniadanie, czyli jak dobrze się ma. To jest egzamin dla człowieka oraz egzamin dla demencji również. Mhm. Kto wygra? To jest tak zwany, to jest pojedynek między człowiekiem a jego demencją. Oczywiście. Um, również jeżeli chodzi o seniorów, ale żeby nikt nie odebrał tego, że jakoś się śmiejemy z seniorów. Nie, zupełnie się nie śmiejemy z jako, jako seniorzy sami też mamy permanentny problem z demencją, co myślę, że słychać na antenie naszego radia. Um, tu nie chodzi tylko o problem z doborem słów, ale również problem z rozróżnieniem stron świata i pory dnia. Tak, oraz strony sceny politycznej. Tak, tak. Chcesz uderzyć w lewicę, a dajesz policzek na przykład sobie samemu. Um. Więc nie śmiejemy się z seniorów, po prostu staramy się zrozumieć dylematy, tak, żeby było wszystko jasne. I teraz tak, dla osób w wieku lat 90+, plus, firmy telekomunikacyjne zwykle mają specjalną ofertę, jeżeli chodzi o telefony komórkowe. Są to telefony oczywiście z olbrzymim wyświetlaczem. Ponieważ osoby w tym wieku noszą zwykle bardzo rozciągnięte ubrania i płaszcze z dużymi kieszeniami, tak. więc wszystko się tam zmieści. Taki um, był oryginalny pomysł tabletów. Tablety to miały być tak naprawdę smartfony. Na y, osób w wieku podeszły. No, wyszły z tego oczywiście tabletki na Reumaty, tak. które są jednorazowe, bo po połknięciu ulegają dekompozycji w żołądku. No, że, jako, że są duże jak na tabletki, to się właśnie nazywają mhm, tabletki. tabletki. Tak. Natomiast telefony no. dla seniorów, mimo y, oprócz tego, że y, będą miały duży jak bardzo, będą również miały korbkę, y, którą się, będzie się wkładało w bok telefonu i nakręcało ten telefon, żeby móc połączyć się z centralą, z centralą i poprosić o rozmowę zamiejscową. Oprócz tego będą, i telegramy też będą, zamiast będą aplikacje, właśnie chciałem do tego dojść. Zamiast SMS-ów będą telegramy, które będzie można nadać morsem, albo po prostu koniem morskim, <śmiech> albo uchatką, albo pingwinem, to yes. zależy od treści. Tak. Pingwin potrafi przynieść tradycyjną do 160 znaków, Oczywiście. natomiast mors, mors może praktycznie nieograniczoną ilość informacji. Morsk ze względu na swoje kły może przenieść informacje, które są bardzo ostre. Natomiast jeżeli wysyłamy telegram o bardzo ciężkiej treści, no wtedy już potrzeba konia morskiego, żeby przenieść nam taką treść. No ale to jest jedna z aplikacji. Druga aplikacja to jest Gdzie jest mój dom? Czyli szybkie nakierowanie na dom. Tak. To jest oczywiście sterowane za pomocą Wi-Fi ponieważ seniorzy nie wydostają się więcej niż 10 metrów poza granicę swojego domu, więc falami ultradźwiękowymi można naprowadzić takiego sensoryzmu. Tak, ale tutaj gadamy tak bez sensu troszeczkę. Nie, bo jeszcze jest kilka aplikacji. Jeszcze jest aplikacja drzewo pode mną, czyli jak nazywają się moje wnuki i prawniki. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. Mhm. To jest y, po prostu rozpoznawanie dzwoniącej o, osoby. Tak, albo rozpoznawanie twarzy osoby stojącej przede mną. <laughs> pytanie do ucha. No i takie właśnie są oferty. W ogóle o geriatrii myślę, że powinniśmy coraz więcej <śmiech> mówić w naszym programie. No, niestety społeczeństwo się starzeje. Nie. My się starzejemy, społeczeństwo się starzeje, ludzkość się starzeje, wszechświat się starzeje. Widzicie, wszystko się starzeje. Tak, oprócz Pakistanu, tam ludzie są coraz młodsi. Jeżeli Polki, albo w ogóle kobiety w Europie nie będą od jutra rodziły średnio czterech Pół dziecka rocznie. Tak. To po pierwsze nie zdadzą swojego egzaminu w wieku lat 40, A po drugie Europa wymrze i to już bardzo... Niedługo. I my dlatego musimy troszeczkę tak właśnie więcej treści dla starszego pokolenia zacząć. Tak, w następnej audycji będziemy jednak mówić jak, o tym, jak się rozmnażać w sposób wydajny i efektywny. Tak. Ale raz... to nie dzisiaj. I będzie jeszcze koncert życzem. Mhm. E... To też jest aplikacja. Tak, ale to będzie również inkarnacja programu w audycji za tydzień. No, będzie można zamawiać piosenki na i... diamentowe gody. Na diamentowe gody. E... Będzie można e... Mieczysława Foga wskrzesić. Żeby zaśpiewał o Warszawie na przykład. Hologram mm -hmm. Nie używaj takich słów, bo starsi ludzie nie będą wiedziały o co. Ale starsi ludzie nas nie słuchają. To jest audycja dla ludzi młodszych, którzy się starszymi ludźmi będą opiekować. Albo dla ludzi bardzo młodych, którzy się czują bardzo staro. Tak. Na przykład nie trzymają moczu, ponieważ po wczorajszej <śmiech> imprezie ich ciała zawierają takiej ilości chemii, że tablica Mendelejewa no, musi być rozbudowana o kilka dodatkowych pól. Dobrze, to w tym temacie jeszcze będziemy wracać oczywiście, a to jest bardzo głośno. Ja muszę tak troszeczkę spojrzeć wstecz. Co, co się wydarzyło? Oczywiście bardzo się cieszymy, że Kupa Kristo, nasz specjalny korespondent, powrócił. Powrócił, tak. Niestety nie było to zakonspirowane, jak on to planował. On no wszyscy to, to planowaliśmy. Troszeczkę, po cichu. troszeczkę to nie wyszło. Planowaliśmy, że jego kapsuła osiądzie w jeziorze Śniardwy na terytorium Polski. Wszystkie trajektorie były dokładnie obliczone i mieliśmy nawet specjalną ekipę płytfonurków, która będzie Kuba wydobywała. No ale niestety Kuba po uderzeniu w Ocean Atlantycki zrobił tak zwaną kaczkę, która miała troszeczkę inny kąt niż się wcześniej spodziewaliśmy. Taki rykoszetem troszeczkę bardziej na wschód. Różnie, również nie obliczyliśmy, nie przewidzieliśmy ruchów mas powietrza mhm. nad Oceanem Atlantyckim oraz Europą. Nie, nie wzięliśmy pod uwagę też sytuacji politycznej. Tak, tych prądów konwekcyjnych, które się. Wy... Generują nad tym wygenerowują, nad, nad, nad wygenerowują. protestami społecznymi, ludźmi głośno krzyczącymi na placach miast, czyli tak zwanymi oburzonymi w Hiszpanii, One, oni generują duże prądy wstępujące tak zwane, wznoszące prądy powietrza, które oczywiście też miały wpływ na kapsułę, troszeczkę kubę wybiły wyżej, więc on poleciał dalej na wschód. No, skończył pod Czelabińskiem, szyby poszły. I teraz yy, oczywiście wszyscy szklarze lekarni okay. Będą sponsorami, z wdzięczności swojej będą sponsorami naszej audycji. Dlatego Czasny nasza audycja będzie bogatsza w treści i nieco będzie bardziej przejrzysta. Oczywiście. Kuba spędził tydzień na intensywnej terapii. Musiał się przystosować do warunków ziemskich. przede wszystkim do warunków rosyjskiej zimy się musiał przystosować. Tak, tak. Spędził na intensywnej terapii w jednym z domostw właśnie pod w małym wsi Spędził tydzień, no jakby zażywając troszeczkę gościnności rosyjskiej i ogólnie pojętej kultury. Było to o tyle ciekawe, że żeby się nie ujawnić, on gra, cały czas udawał meteoryt. Meteoryt, który jednak pije wódkę. Tak, z kamienną twarzą. Z kamienną twarzą. <laughs> no, ale wszystko poszło dobrze, nikt się nie zorientował. cieszymy się bardzo. Kuba jest już z nami z powrotem i myślę, że niedługo. Wyślemy go na kolejne zjadowcze misje, ale gdzie? Tego nie możemy wam powiedzieć, bo oczywiście jest to objęte ścisłą tajemnicą. Tak, cóż jeszcze możemy wam powiedzieć? E, mówiliśmy wam o tablicy pierwiastków Mendelejewa, o wielu nowych pierwiastkach, które e, odkryto podczas sekcji zwłok studentów najczęściej. Proszę? Sekcji zwłok studentów. Tak, podczas sekcji zwłok studentów w sobotę, mhm. e, ponieważ wiadomo piąteczek Wszyscy zażywają różne substancje, te substancje różnie są, różnie są przetwarzane przez organizm ludzki, doprowadzają rychło do zgonu i, i podczas sekcji zwłok te opary tych substancji unoszą się nad tymi zwłokami. Nasi naukowcy ze specjalnymi kapsułami tam się udają, te opary izolują, i analizują. No to najciekawsze odkrycia, powiedz. Najciekawsze odkrycia? E, to jest tak, no odkrycie kołdry, czyli pierwiastek kołdra. Mamy Masa, wrażenie... masa atomowa 380. 380 G. A, e, to jest pierwiastek e, bardzo duży, ale puszysty. E, to jest bardzo ciekawe, bo on ma bardzo wysoką masę atomową, ale bardzo niską masę molową. Bo to jest taki smutny, molowej tonacji. To, molowej tonacji. No i właśnie wszyscy studenci, którzy mają doła i, i... próbują się pocieszyć różnymi substancjami, mhm. oni właśnie generują i ciała generują ten właśnie pierwiastek i w czasie sekcji zwłok on jest bardzo silnie poczuwalny. Tak, on tak powoduje właśnie takie gąbczaste zwyrodnienie nie tylko mózgu, ale myśli również, czyli wszyscy myślą gąbkami. Nasiąkają informacje, które do nich docierają z zewnątrz, ale potem jeżeli się je wyciśnie, to niewiele zostaje. Tak to można ująć. Oprócz tego jeszcze pierwiastek bardzo popularny to jest ocznik. On charakteryzuje się tym, że elektrony krążą nie w okręgach, ale po kwadracie. W że on ma zamiast neutronów. Ma po prostu małe oko, które łypie. I ten pierwiastek znajduje się u denatów, którzy próbowali odkryć u siebie dodatkowe trzecie oko. A to jest ciekawe, bo również podobny jest ten pierwiastek Boży, prawda, który jest, też ma oko w jądrze, ale po trójkącie elektrony wokół niego wirują. Oczywiście, że tak. Czyli, czyli już bardzo blisko jesteśmy odkrycia, bo tego, to jest tylko oczywiście wiedza teoretyczna. Nikt jeszcze tego pierwiastka Bożego nie doświadczył, nie widział na własne oczy, ale już pierwsze szkice zostały rozrysowane. Prawda? Tak, dlatego mamy te informacje, ale, ale jest taka teoria, że ktokolwiek zetknie się z tym pierwiastkiem natychmiast umiera i nie ma życia wiecznego. No właśnie i do tej teorii bardzo boją się wszyscy badacze, ale podobno jest to pierwszy, to jest jedyny pierwiastek, który istniał przed Wielkim Wybuchem. Dlatego tak, się wszystko powstało. No, oczywiście, że tak. I tu dotykamy teologii. Teologii dotykamy. Gościem naszego programu miał być Tomasz Ternikowski. Niestety obowiązki rodzinne mu nie pozwoliły <śmiech> przyjść. Dlatego wysłał nam jedynie dźwiękową próbkę swoich opinii odnośnie treści wygłaszanych w naszej audycji. Jakiej jakości jest ta na próbka. Natomiast to, my wiemy, nisk, Niskiej jakości myśl teologiczna Tomasza Terlikowskiego, który jest bardzo zajęty właśnie tutaj, możemy chyba powiedzieć, dokładnie przepisywaniem Biblii. On przepisuje Biblię za karę. <grym> za karę, tak. tysiąc razy. <grym> w kącie, na <grym> na grochu. Ale też przepisując ją, on troszeczkę zmienia tam niektóre treści, tak żeby bardziej pasowały jem jego wizji kościoła. Prawda? Tak, jego wizji troszeczkę zniekształconej. Przecież pryzmat, jak, jak on ja mówiłem, tak, Idealnie prosty. Um, prostujcie ścieżki dla niego. Przepraszam, że się zrobiło takie jak właśnie te teologicznie, ale prostujcie ścieżki dla niego, tak się mówiło, ponieważ... Wszyscy próbujemy żyć życiem bardziej klarownym. i do zaczynamy, maksymalnej... od, zaczynamy od prostowania ścieżek, czyli betonowania przewertów na prawnika. Tak, bo <śmiech> w ramach funduszy europejskich Polska dostała kolejne grube pieniądze i te pieniądze właśnie w najwyższej tzw. budżetowej siedmiolatce będą przeznaczone na prostowanie ścieżek. Czyli budowanie autostrad, ale jakby pod inną nazwą kodową. Będą to autostrady do nieba. To będą, to będą autostrady to z... ideologiczne. Tak, będą to autostrady ku zbawieniu całego narodu. Mhm. Czyli przepływ informacji, przepływ wartości, przepływ ideologii. Mhm. W Arabii Saudyjskiej są odcinki autostrad przeznaczone tylko i wyłącznie dla wyznawców islamu i są, to mówię zupełnie poważnie są tam nie. znaki drogowe, które na przykład autostrada do Mekki, jeżeli nie jesteś wyznawcą islamu, nie możesz korzystać z takiej drogi. Czyli ehm, trzeba na piechotę Trzeba na piechotę, albo trzeba w ogóle tam, raczej lepiej tam nie być lepiej tam nie być, lepiej tam nie być bo i tak nic nie zrozumiemy a, a czasu na zrozumienie będzie bardzo mało ehm, natomiast w Polsce będą autostrady dla prawdziwych Polaków mhm. i teraz jakie będą w jaki sposób takiego prawdziwego Polaka rozpoznać. No, trzeba będzie elektronicznie, oczywiście. Na bramkach. Na bramkach, mhm. kamery ze specjalnymi czujnikami. To będzie specjalna kartkówka. Specjalna kartkówka, a to tak na początku. Jako, to nie będzie wejściówka, to będzie wjazdówka. będzie wjazdówka. Mhm. No. Tam trzeba będzie po prostu wymienić imiona swoich przodków, wykazać się podstawową wiedzą odnośnie siódmej zwrotki hymnu narodowego. Mhm. Tak. Wymienić oczywiście wszystkie przekazania kościelne. Wymienić królów Polski od końca. Mhm. Oraz... I wymienić opony na te bardziej takie czyste. Tak, tak. No mówimy o oponach mózgowych. Tak. Ponieważ y, zimowe opony mózgowe są zbrukane oczywiście błotem nihilizmu, lewactwa i y, y, konsumpcjonizmu na święta Bożego Narodzenia. Tak. No a dokąd będą te autostrady prowadziły? W nie. One... Będą, wszystkie autostrady będą prowadziły do Lichenia. Kiedy już ta sieć powstanie, w Licheniu niestety świątyni nie będzie. Ta, ten wspaniały budynek, który tam stoi w polu, zostanie zamieniony. No, Są dwie możliwości: albo Aquapark, albo meczet. Ja słyszałem, że ksiądz Natanek, jako że nie wolno mu już dusz pasterzyć, właśnie załapał sobie fuchę na tych bramkach do tej autostrady. I, I on będzie i on sprawdzać, właśnie te, będzie sprawdzać y, tą, tę prawdziwą polskość. No dobrze, ale jeden, jeden Natanek wiosny nie czyni. Jeden wiosny, wiosny kościoła. Ale słuchaj, on odprawi erko, e, e, egzorcyzm. I się powieli. I się powieli. I zobaczy, jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś o nieczystej duszy tam wiedzie, to od razu szatan będzie nim rzucał z prawa na lewo i, i, i przez tą wąską bramkę nie, nie przedostanie się. No tak, rzeczywiście. Bo są miejsca, w których nie obowiązują prawa fizyki. Są miejsca, gdzie obowiązują tylko i wyłącznie prawa boskie. Tak, nie? I Tam I, na przykład niekoniecznie musi to być będą grawitacja. właśnie takie, takie, takie miejsca. Tak. tak. Eee, będą więc... latające samochody, jak w filmach kiedyś były. I to będzie na przyszłość. Na przyszłość. Ta pr ta o, przyszłość to jest yy, yy, właśnie ta to przyszłość, przyszłość polski. polski. Przyszłość polskiej religii, polskiego katolicyzmu. Przyszłość polskiego katolicyzmu, Wszyscy... ostatnia nadzieja, to będą latające samochody. Wszyscy, którzy myśleli, że, że, że polski katolicyzm jest skostniały i boi się w przyszłość patrzeć, patrzeć yy, błędzie są. Jak najbardziej. Jak najbardziej jest to przyszłościowa religia, która zamiast odkrycia nauki stosować, będzie odkrywać nowoczesne wykorzystania sił nadprzyrodzonych. Tak. Tak. I teraz w końcu okaże się, czy siła, siły nadprzyrodzone są silniejsze od siły grawitacji, od siły magnetycznej, czyli siła ducha polskiego jest silniejsza od energii nuklearnej. Oczywiście musi to być jako, w jakiś sposób zasilane, mm -hmm. czyli co 500 metrów będzie kapliczka wzdłuż takiej autostrady. Tak, taki telefon ale Z Matką Boską. Mm -hmm. Cuda będą <ścoughs> zdarzały się praktycznie na każdym kroku. Będą tak ale zwane... to już nie będą cuda, to cuda. już będzie, na, na, będzie... standard. To już będzie nasz nowy chleb, chleb mm -hmm. powszedni. Mm -hmm. A jeżeli ten eksperyment się sprawdzi, to kolejnym etapem będzie zamknięcie wszystkich tradycyjnych elektrowni w Polsce i wybudowanie jednej centralnej elektrowni narodowej w Częstochowie zasilanej Duchem Świętym. Zasilanej duchem, duchem świętym. Tam będą wchodziły osoby z płomieniami nad głową. I tutaj będzie też selekcja, bo trzeba będzie odróżnić hochsztaplerów, którzy po prostu sobie podpalą włosy, żeby się wkręcić. No nie, tam będzie po prostu yy, będą wpuszczane tylko osoby, które naprawdę są pod łaską ducha czyli z ognikami nad głową i będą one mówiły wszystkimi językami świata. Co jest coraz łatwiejsze, bo tych języków na świecie jest tak naprawdę coraz mniej, bo coraz więcej starych osób umiera. Więc niedługo osoby mówiące tylko i wyłącznie jako takim angielskim będą uznawane za mówiące wszystkimi językami świata. No i one tam właśnie w lochach pod świętym polskim klasztorem jasnogórskim będą tworzyły takiej ilości energii duchowej, która będzie rozsyłana na cały kraj. Będzie ona zasilała domy, domostwa, zagrody, miasta, wsie, miasteczka, powiaty, województwa i inne różne zbawne. jednostki administracyjne. <śmiech> administracyjne. Urzędy będą miały swoje małe, awaryjne elektrownie w podziemiach. To będą zwane kapliczki. Mhm. Tam, takimi kapliczkami już teraz eksperymentalnie są obsługiwane niektóre lotniska w Polsce. Mhm. No to wystarczy takie ma małe kapliczka. byle tam postawić tabernakulum. I, i takie tabernakulum, no, takie małe lotnisko może jak najbardziej zasilić. Jeżeli w kapliczce jest tabernakulum, to y, praktycznie takie, no, wiadomo, że tabernacle to jest takie małe coś, co świeci na czerwono. Jeżeli takie coś jest na lotnisku, to praktycznie można zrezygnować z większości systemów naprowadzania. Samoloty i tak będą lądowały, bo będą dobrze wiedziały, gdzie lądować. Jest to lepsze niż wszelkie systemy antymgielne. Nawet w gęstej mgle relatywizmu wszystkie loty, operacje lotnicze mogą, mogą wykonywane być bezbłędne. No, a piloci oczywiście też będą mówili wszystkimi językami świata, więc nie będzie żadnych, żadnych problemów. Tak, tak, tak, tak. No szkoda, szkoda, że, że dopiero jest to mówimy o tym w czasie przyszłym. Tak. tak. A nie nie w wiem, czy tego przeszło. dożyjemy, bo jak wiadomo lata lecą, prawda? No, znowu wracamy do tego z... gier starzenia się i. Ale to nie, nie dam naszej osobistej, po prostu cywilizacji zachodniej. Jeżeli średnio kobieta. Nie, no, ja mówię w Europie... o biologicznej śmierci. Mhm. Po prostu. <laughs> Jeżeli w ko kobieta średnio aktualnie w Europie rodzi jedną trzecią dziecka, no to pomyślcie sobie, jakie to, jakie, to, jakie to musi być uczucie. A ile chirurdzy plastyczni mają pracę. Trzyma, nie, trzyma nie. Tych fragmentów. Takie puzzle są. <laughs> Demograficzne puzzle do ułożenia. I lepiej niech naród... Y szybko te pustle ułoży. Nie wiem, czy wiecie, że jest taka internetowa baza danych e, właśnie, e, która dopasowuje sama, e, za pomocą e, cyfrowych algorytmów, dopasowuje sama te części I, ta, i tak właśnie w ten sposób, no, nie wiem, główka z e, Lizbony jest e, transportowana e, z drogą lotniczą do na przykład e, Tułowia w e, Ełku. W Ełku. Na jest duże, duże centrum skrzywalnicze. <grym> centrum tułowiu, <grym> e, Ale tak wykazały, wykazały statystyki, że na doleku mu gdzieś Bo my tu teraz wchodzimy w szczegóły, prawda? Jakby gubimy tą, to szersze spojrzenie. A ja do czegoś dążyłem, ale wiesz, diabeł tkwi w szczegółach. I tak do czegoś dążyłem i e, troszeczkę zbiłeś mnie z tak zwanego pantołyku. No tak, e, właśnie. Średnia wieku w Cały czas będę to drążył z uporem maniaka, no, bo tak, według tak, mnie to jest tak, istotne. Pomyśl sobie, jak, jak, musi, jak będzie wyglądała cywilizacja, kultura, jeżeli średnia wieku osób tworzących społeczeństwo będzie oscylowała w granicach 80. Plus. Będzie to wyglądało. E, Moi drodzy, imprezy sobotnie będą wyglądały jak konklawę. Nie, będą gorsze, bo na konklawę nie może być osób 80 plus, prawda? Tam jest limit wieku. A nie wiedziałem o tym. Nie w ogóle nie masz wstępu na konklawę, jeżeli masz ponad 80 lat. A kto puszcza biały dym? Prawdopodobnie biali kardynałowie. I to jest pewien rodzaj dyskryminacji. Porozmawiajmy o wyborze papieża. To jest pewien rodzaj dyskryminacji, prawda? ze względu na wiek. Nie ma dyskryminacji ze względu na płeć, bo każdy kardynał kobieta będzie w <grym> Jeżeli kiedykolwiek zaistnieje. Ostatnio, kiedy było konklawę, były problemy właśnie z kominem. Był zatkany. Do tego dym, który miał się unosić nad dachem kaplicy sykstyńskiej, tak naprawdę wypełnia szczelnie wnętrze też e, kardynałowie... Myśli, że, to, że to wpłynęło na decyzję? To. To. troszeczkę Atmosfera była trochę zadymiona. E, kardynałowie też nie byli jakby wprawnymi palaczami, ani przetykaczami tych kominów, więc troszeczkę nie mogli sobie poradzić. Nie wiedzieli tak naprawdę, jak, jak podkładać ten ogień, jak go wskrzeszać. Laską kardynałską prze, przepali ten... E, papieską w sensie prze, przepali ten Pomin. No i w końcu coś z tego wyszło, ale pytanie właśnie, jak na te, te, to zaczadzenie mogło się y, lekko dać we znaki y, klarowności myślenia ogólnego. A być może właśnie dlatego kardynał Ratzinger y, po kilku latach sprawowania władzy absolutnej nad sobą samym y, nad sobą samy, y, i swoimi zwieraczami zrezygnował. Może dlatego, że... że, że, że to zanieczyszczenie jego dróg oddechowych dało się jednak te znaki, ale nie tylko dróg oddechowych, ale również neuronów i takich ogólnie zacznie zanieczyszczenie myśli biegnących pomiędzy hierarchami kościoła. Tutaj dotykamy bardzo takich delikatnych, jednocześnie dużego kalibru spraw, więc myślę, że nie będziemy tu wdrążyć tego wątku. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Prawda? Pani przyszłość. Naj, najbliższe, najbliższe tygodnie będą bardzo ciekawe i, i, i coś się może stać. Może następna audycja, którą będziemy dla Was prowadzić, już nie będzie tak radosna. Może będzie prowadzona z Watykanu. Czy jest dolna granica wątku dla papieża? Nie, nie ma. Nie ma? Nie ma. Mało tego, yy, bierne pra yy, czynne prawo wybierania papieża mają tylko kardynałowie będący zamknięci w kaplicy sykstyńskiej, odpowiednio zaczadzeni. Natomiast bierne prawo ma każdy. Czyli można na papieża wybrać dosłownie każdą osobę wstąpającą po ziemi. Jeżeli tak zadecydują. Dlatego też wiadomo, dlaczego ten twój egzamin na przykład cię doprowadzi dostaniesz kartkę z wynikami. Trzeba uważać na siebie, to chciałem powiedzieć. Po prostu. Bo każdy może przez połówkę zostać papieżem. Mhm. A co wtedy zrobimy? No, macie plan awaryjny? Spisany? Dobrze, to, to chyba było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Cieszę się bardzo, że udało nam się zrobić tego reboot'a. Mimo, że jest tak głośno dookoła. Jest niesamowicie głośno, Jest bardzo głośno, ale przedarliśmy się przez te wrzeszczące tłumy i matki karmią, dajemy matki radę. Matki, kardyn, dzieci, co to się dzieje. No dobra, następna audycja myślę, że już będzie taka bardziej wiosenna, bo tak już ku temu wszystko zmierza. No ale tak. Pisze. To są takie biologiczne właśnie cykle naszych audycji, które mają związek z porami roku. Mhm. Czyli ogólnie mówiąc starość nie radość jak powiedziała przepraszam jak powiedziała Wioletta Villa. Tak, niech. to jest fakt. Niech przesłaniem tej audycji będzie, że starość to radość. Tak. Czyli tego właśnie życzymy mhm. następującemu papieżowi, żeby miał trochę radości. No, niech sobie pogląda kabaret starszych panów w wolnych chwilach, jak nie będzie się przygotowywał do egzaminu. Okay. A wam, no, słuchacze, życzymy zdanych egzaminów życiowych Jeżeli i... takowe was czekają i usłyszycie nas niebawem Dziękujemy bardzo, Paweł Biechowicz i Mateusz Kraszewski Audycja Sobotaż Do usłyszenia Bottom Leia Radio". Leia. Leia. Leia. Leia.